Jesteś bezpieczny, zapewniłam. Zajmę się wszystkim, co ci zagraża. Obiecałam, a magia przeskoczyła między nami gorącą iskierką. Wilk się rozluźnił. Łapy ugięły się pod nim z ulgi. Wciągnęłam go do mieszkania i zamknęłam drzwi. Wypuściłam impuls magii, żeby sprawdzić, czy ochrona kamienicy nadal działa bez zarzutu. Jeśli ktoś za nim przyjdzie, będę wiedziała. Byłoby łatwiej, Gdybyś się zmienił i opowiedział, co się stało, zachęciłam. Energicznie pokręcił łbem. Stąpał ciężko, oszczędzając przednią prawą łapę. Przez całe to błoto trudno było ocenić, jak poważnie jest ranny, ale wyraźnie czułam zapach krwi. Musiałam go opatrzyć. Wilki są twarde, a napędzane adrenaliną potrafią zignorować nawet głębokie obrażenia. Potem raczenie się kończy i padają jak kłoda. To czas na leczniczy sen. Ten może potrwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Każdy, kto próbował wykąpać kota, wie, że to sport ekstremalny. Z wilkami jest gorzej. Ważą grubo powyżej 80 kg, a ich zęby i pazury mogą spowodować poważniejsze obrażenia niż zwykłe zadrapanie. Dwa razy poprosiłam go, żeby łaskawie wskoczył do wanny i dwa razy mnie zignorował. Jednocześnie słaniał się na łapach. W końcu straciłam cierpliwość. Sięgnęłam pomoc Alfy i rozkazałam – do wanny, natychmiast. Warknął zaskoczony, ale nie odsłonił zębów. Wskoczył do środka i od razu się otrząsnął. A woda, która ledwo dotknęła jego futra, teraz była już wszędzie. Na ścianach, na podłodze. I na mnie. – Dowcipnieś! mruknęłam sięgając po słuchawkę Prysznica. Spłukiwałam wilka strumieniem ciepłej wody, warstwa po warstwie, zmywając błoto, zaschniętą krew, a nawet powbijane w futro liście i gałązki. Sierść pod tym wszystkim okazała się biało-srebrna, a nie szarobura. Tylko okolice piersi i uszu były nieco ciemniejsze, za to pysk śnieżno-biały. Na pewno zapamiętałabym tak umaszczonego wilka w stadzie. Może był nowy. Ale Olaf zwykle informował mnie o zmianach. Od ostatniej wizyty w Trójprzymierzu minęło może półtora miesiąca. Sporo, ale nie aż tyle, żeby nowy wilk zdążył się zintegrować, a magia stada i zapach nie zostawiały cienia wątpliwości. Namydlałam mu kark dziecięcym mydłem w płynie. Rana nie była bardzo głęboka, ale zainfekowana srebrem. Nabrzmiała intensywnie czerwona... Taki ślad nie zostałby po krótkiej ekspozycji. Wzór punktowych nakłuć, jak od kolczatki, wciąż był wyraźny. Jesteś trójprzymierza, zapytałam. Wilk uciekł spojrzeniem, jakby nagle kafelki nad wanną stały się fascynujące. To skomplikowane, co? Westchnęłam starannie spłukując srebro i pianę. Toksyczny metal spowalniał gojenie. Dlatego rany wciąż krwawiły, choć w normalnych okolicznościach już dawno by się zasklepiły. Na szczęście nie wymagały szycia. Jeśli tylko ruszy proces regeneracji, wilk powinien dojść do siebie. Zerknęłam na przednią łapę. Tam też miał ranę. Dość głęboką. Poduszeczki wyglądały na zdarte i okazały się drażliwe, gdy ich dotknęłam. Czy to możliwe, że całą trasę pokonał w wilczej formie? To byłby potężny wysiłek. I wtedy... Tedy mnie olśniło. To tobie zawdzięczam ten wilczy głód i nieoczekiwaną potrzebę drzemek? Zapytałam wprost. Pochylił głowę nisko, jakby spodziewał się reprymendy. Jeśli było ci to potrzebne. Cieszę się, że mogłam pomóc. Powiedziałam tylko i znów skupiłam się na spłukiwaniu ogona i tylnych łap. Przynajmniej miałam wyjaśnienie tego, co się ze mną działo. Nic dziwnego, że nie wyczułam zaklęć. Nie korzystał z nich. Sięgał po moją energię przez magię stada. To było lepsze niż wszystkie scenariusze, które snułam, siedząc godzinami w kręgu i próbując zrozumieć, co się dzieje. Wstałam z kolan i rozłożyłam na podłodze czysty ręcznik. Wyskakuj, kolego. Zachęciłam, trzymając drugi ręcznik w dłoni. Nie dyskutował. Wyskoczył z wanny i położył się w wyznaczonym miejscu. Zerknął na mnie z... Czy ty się uśmiechasz? spytałam zaskoczona zmieszał się i zakrył pysk łapami nie przestań to urocze uśmiechaj się jeśli chcesz przynajmniej wiem, że już się nie boisz a rany aż tak nie bolą znów zerknął odsłonił pysk ewidentnie się uśmiechał język swobodnie zwisał mu z boku widziałam psy, które tak robiły ale żadnego znanego mi wilka jesteś wyjątkowy, co? Powiedziała i sięgnęłam po apteczkę Klęcząc przy nim na mokrej podłodze, starannie zdezynfekowałam wszystkie rany, a potem obficie nałożyłam na nie maść gojącą od jemioły i zabezpieczyłam elastycznymi bandażami. Wściekle różowymi, bo tylko takie miałam. Jemioła wysłała mnie z nimi ostatnio do domu i, jak się domyślałam, był to jej żart. Doceniłam, że poprzestała tylko na tym. Mogła przecież wymóc, żebym leczyła się w ludzkim tempie, zdarzało jej się. Sama bym różowych bandaży nie kupiła, ale... Polubiłam je. Robiły w głowie sztuczkę. Przecież to nie mogą być poważne obrażenia, skoro opatrunki wyglądają tak wesoło. Bandażowy odpowiednik plastra z kubusiem puchatkiem. Na białym futrze wyglądały jeszcze bardziej jaskrawo. Wilk obwąchiwał je podejrzliwie. Bez obawy. Badania dowodzą, że róż nie uszkadza chromosomu Y. Powiedziałam z rozbawieniem. Prychnął tylko i znów się uśmiechnął. Może też mu się podobały. Nadal nie chcesz się zmienić i pogadać? Zapytałam, wpinając w ostatni bandaż małą egrawkę. Milczał uparcie. Mogłam go zmusić, ale musiałam mu zaufać, że miał powody, by się opierać. Wymuszenie przemiany na pewno nie zbliżyłoby nas do siebie, a jeśli miałam mu naprawdę pomóc, musiał mi zaufać. Dobra, zostań w futrze. Szybciej dojdziesz do siebie bez dodatkowej gimnastyki. Podsunęłam mu wymówkę. Odetchnął z wyraźną ulgą. Wyszłam z łazienki, a on podreptał za mną, trącając mnie nosem w łydkę. Musisz coś zjeść, zanim znów dopadnie mnie wilczy głód, rzuciłam zaglądając do lodówki. Masz szczęście, że Miron wrócił z piekła, bo wcześniej nie byłoby tu czego szukać. I masz szczęście, że już zrobił zakupy na jutrzejszy obiad. Dodałam, wyciągając z szuflady dwie kilogramowe paczki mielonej wieprzowiny. Miron nie uznawał półśrodków, ani skromnych porcji lazani. I jakoś tak się zawsze składało, że gdy tylko wyjmował blachę z piekarnika, pojawiali się goście. Rozerwałam opakowanie i przełożyłam połowę mięsa do głębokiej miski sałatkowej. Nie chciałam, żeby w pośpiechu zeżarł wkład osuszający z dna. Jedz powoli, zwłaszcza jeśli od dawna nie miałeś nic w pysku, poradziłam. Jak będziesz dalej głodny, dostaniesz dokładkę. Zapewniłam, stawiając przed nim miskę. Nie słuchał. Rzucił się na jedzenie, jakby nie jadł od kilku dni. Zapadnięte boki sugerowały, że to mogła być prawda. Postawiłam na podłodze miskę z wodą i przysiadłam na krześle, obserwując wilka. Dokładałam mięsa, aż zjadł wszystko. Dwa kilogramy w niecałe dwadzieścia minut. Potem wypił wodę do ostatniej kropli. Najedzony rozłożył się na podłodze jak futrzany dywanik i westchnął z błogością. I co ja mam z tobą zrobić? Mruknęłam. Nie odpowiedział. Ale słowo daje, znów się uśmiechnął. Zostań tu na chwilę, zaraz wrócę. Rzuciłam i poszłam do sypialni po telefon. Nie posłuchał. Ruszył za mną, stukając pazurami o drewnianą podłogę, choć wyraźnie starał się stąpać cicho. Z telefonem wróciłam do kuchni i wybrałam numer Olafa. Bez większych nadziei. Dochodziła piąta, więc on i Inge pewnie spali. Przy niemowlaku dzwonek zwykle mieli wyciszony. Po chwili namysłu zadzwoniłam do trzeciego wilka w naszym stadzie. Spodziewałam się marudzenia i bluzgów, nie zawiódł. Czego kurwa chcesz, burknął. Ja ciebie kurwa też, bark, odparłam. Popisał się wiązanką w trzech językach, w tym dwóch skandynawskich. Czego chcesz, powtórzył, gdy skończyło mu się słownictwo. Hipotetycznie, zaznaczyłam, mm, mam tu wilka. Pachnie naszym stadem, ale nigdy go nie widziałam. Jest ranny, właśnie go opatrzyłam. I co, chcesz medal? Jesteś alfą, więc to też twój wilk, burknął. Zgoda, ale mam w mieszkaniu straumatyzowane dziecko, więc pytam. Może tu zostać, czy lepiej odwieźć go do Borysa, do bezpiecznego pokoju? Westchnął. Oczywiście nie raczy się przedstawić, zapytał już spokojniej. Nie ma ochoty na przemianę. Przez chwilę milczał, po czym rzucił. Hmm, Biało-srebrny, jak śnieżynka. Mały, trochę większy od szczeniaka. Potwierdziłam. Inge powierzyłaby mu Lunę pod opiekę. Zero zagrożenia, stwierdził. A wiesz może czemu jest u mnie, a nie w domu stada? Dopytałam. Kolejne ciężkie westchnienie. Ach, mogę się domyślać. Ale wolę zachować to dla siebie. Mamy zakaz wtrącania się. Powiem tylko tyle, szczeniak dobrze kombinuje i cieszę się, że trafił właśnie do ciebie. Dlaczego? Bo nikt nie spodziewa się po tobie, że się nie wtrącisz. Usłyszałam przelest pościeli i cichy jęk. Doraj, spać, on też niech się prześpi, a o normalnej godzinie zadzwoń do Olafa. Może będzie skłonny podzielić się informacjami albo do Inge. Ona jedna może zignorować bezpośredni rozkaz. Dobra, a możesz chociaż powiedzieć, jak się nazywa, poprosiłam? Biarkę. To imię czy nazwisko? Zapytałam, ale wark już się rozłączył. Odłożyłam komórkę na stół. No dobra, Biarkę. Wygląda na to, że mogę ci zaufać i nie jesteś straszliwą bestią. Chyba, że jesteś. A wark właśnie znalazł sposób, żeby się mnie pozbyć bez brudzenia sobie rąk. Mruknęłam. Z wargiem łączyła mnie skomplikowana relacja. I dość wybuchowa. Wilk musiał słyszeć całą rozmowę, ale wciąż leżał na podłodze jak niewinny, puszysty dywanik. Westchnęłam i zaprowadziłam go do saloniku. Rozłożyłam kilka koców na kanapie, robiąc mu legowisko. Wskoczył na nie jak dobrze wychowany pies. Zauważyłam, jak pilnie kontroluje mowę ciała, by wyglądać mniej wilczo. Mniej groźnie. Ktoś nieobeznany ze zmiennokształtnymi mógłby go uznać za psa. Dużego, białego haskiego o jarzących się bursztynowych ślepiach. Ułożył się na kocach i owinął ciało puszystym ogonem. Wilcze szczenięta też tak spały. Z ogonem prawie na nosie. Przykryłam go kolejnym kocem i klęknęłam przy nim, prawie dotykając czołem jego czoła. Żadnych numerów biarkę jasne? W tym mieszkaniu są jeszcze pyr i mała salamandra. Jeśli zrobisz coś głupiego, ode mnie dostaniesz tylko kulkę, ale oni cię spalą na skwarek. Masz być najgrzeczniejszym wilkiem na świecie, zrozumiano? Pokiwał głową i zaskowyczał teatralnie. Odpocznij, pogadamy rano, powiedziałam, głaszcząc go po boku. Zostawiłam zapaloną małą lampkę, żeby nikt się przypadkiem na niego nie wpakował w ciemności. Zabrałam broń z szafki na buty i włożyłam ją do sejfu. Tym razem jednak go nie zablokowałam. Gdyby coś przyszło tropem wilka, wolałam mieć do niej szybki dostęp. Zajrzałam jeszcze do salci. Spała jak kamień, niczego nie słyszała. W końcu położyłam się do łóżka. Wścizgnęłam się pod kołdrę, a diabeł natychmiast zamknął mnie w objęciach. Przez chwilę leżałam w ciemności, wsłuchując się w ciszę rozlewającą się po mieszkaniu. A potem zasnęłam, jakby wszystkie zmartwienia wyparowały. Koszmary nie przyszły. Rozdział siódmy. Leżał na kanapie, rozkoszując się ciepłem, pełnym brzuchem i poczuciem bezpieczeństwa. Nie był pewien, czego się po niej spodziewać. Gnała go tu nadzieja, że szczeniaki nie przesadzały aż tak bardzo. Ale z ich opowieści wyłaniał się obraz wręcz fantastyczny. Coś między Walkirią a superbohaterką. Mówiło o widmowych skrzydłach, pistoletach i łapaniu zbójów. Ale też o tym, że była mistrzynią rzucania śnieżkami i pokonała warga. Mówiły o bogini wilków i wojnie z wampirami, w której wszyscy mieli zginąć i że zdobyła dla Inge suknię ślubną, gdy tuż przed uroczystością poprzednia się zepsuła. Te historie sklejały się w dziwny konstrukt. Nie tworzyły obrazu jednej osoby, raczej osobliwej zbieraniny, a potem otworzyła mu drzwi z glokiem w dłoń i we flanelowej piżamie, po czym zmusiła go do kąpieli mocą Alfy, która zawibrowała mu w kościach, i uszuwała srebro z jego ran dziecięcym szamponem pachnącym truskawkami z bitą śmietaną. To nie tak, że nie chciał się wykąpać, ale musiał sprawdzić jej reakcję. Jego matka mawiała, że najwięcej można się dowiedzieć o człowieku, kiedy powiesz mu nie, zwłaszcza wtedy, gdy bardzo chce usłyszeć tak. Mama była mądrą kobietą po przejściach i ufał jej ocenie. Dlatego się opierał i nie chciał wejść do wanny. I faktycznie czegoś się dowiedział. Dora Wilk. Była cierpliwa i troskliwa, a jej pozycja w stadzie nie była tylko tytułem grzecznościowym. Stała za nią magia wilczycy alfa, nawet jeśli nie potrafiła się przeistoczyć. Mogła go zmusić do przemiany i ostro przesłuchać, ale zamiast tego dała mu schronienie i troskliwie opatrzyła rany. No, nowo różowymi bandażami. Zaczynał rozumieć skąd ta niespójność w szczenięcych opowieściach. Była namiestniczką i strzelała z gloka, ale miała też serce. Może naprawdę mogła go uratować? Nie miał złudzeń. Nie pozwolą mu zostać w stadzie. Pragnął ugrać tylko jedno. Prawo do bezpiecznego odejścia. Nie oglądać się za siebie w strachu, że ojciec dotrze do jego przyjaciół w Berlinie. Równocześnie się martwił. Była kobietą. Miała pod opieką dziecko, a jego ojciec... Jego ojciec krzywdził kobiety i dzieci. Dora nie mogła się przemienić. W ludzkiej formie nie miała szans w walce z wilkiem. Jeśli ojciec dowie się, że tu przyszedł, ruszy za nim. Może już wiedział. Zerwał się z kanapy, słysząc wycie na ulicy. Podreptał do okna i stanął na tylnych łapach. Oparł się o parapet. W świetle latarni rozpoznał wielkiego, siwo szarego wilka. Ojciec wytropił go i nie był sam. Obok stało drugie zwierzę. Masywne, rdzawe. Bolko przydupa z ojca. Nazywał się adiutantem, jakby byli w wojsku, a nie pracowali w stoczni. Biarkę spiął się, gdy ojciec zadarł łeb i zawył. I wtedy z ciemności wyłoniło się sześć potężnych wilków. Zagrodziły drogę obcym, otoczyły ich, odcinając dostęp do kamienicy. Nastąpiły krótkie przepychanki pełne warknięć, aż w końcu dwójka przybyszów została zmuszona do odwrotu. Ojciec zawył wściekle, ale nawet on nie był na tyle szalony, by stawać do walki z sześcioma wilkami na ich terytorium. Zwłaszcza, że noc mogła kryć ich drugie tyle. Pięć wilków odprowadzało obcych do granic miasta. Szósty został na straży kamienicy. Podniósł łeb i spojrzał w górę. Prosto na biarkę. Zawył, niegroźnie, raczej uspokajająco. Dora się jutro słucha. Nie dopełnił formalności, wchodząc na terytorium obcego stada. Czuł jego zapach, ale myślał, że ma farta i dlatego nikogo nie spotkał. Teraz nie był tego taki pewien. Może go przepuścili, nawet się nie ujawniając. Wyglądało na to, że strzegli wiedźmy, a przynajmniej jej adres był uwzględniony w nocnym obchodzie. Opadł z powrotem na cztery łapy i już miał wracać na posłanie, gdy usłyszał cichy szloch. Podreptał za dźwiękiem i nosem pchnął drzwi do pokoju, z którego dobiegał płacz. Dziecko było zagrzebane w kołdrę. Wystawała spod niej tylko chmura kręconych włosów. Mała wierciła się niespokojnie, płakała przez sen, kopała nogami jak szczeniak śniący o bieganiu. Podszedł powoli do łóżka i obwąchał dziewczynkę. Pachniała dymem, truskawkami i adrenaliną. Koszmary. Przypomniał sobie, jak Dora przez telefon mówiła Wargowi, że mała jest straumatyzowana. Nie miał pojęcia, co ją spotkało, ale wiedział co nieco o traumie. Złapał zębami róg kołdry i delikatnie odsłonił głowę oraz ramiona śpiącej. Szczuplutka w przepoconej piżamce promieniowała żarem, jakby trawiła ją wysoka gorączka. Zaskomlał cicho i położył łeb na jej ramieniu. Wcisnął nos w szyję. Trwał tak nieruchomo. Po chwili dziewczynka poruszyła się i przez sen złapała jego futro tuż przy bandażach. Wymruczała coś niezrozumiale, ale nie krzyknęła i przestała płakać. Leżał tak jeszcze chwilę, pozwalając jej się trzymać. Zakładał, że gdy znów zaśnie głębokim snem, puści. Nie przewidział, że nagle otworzy oczy i spojrzy na niego płonącymi tęczówkami. Kim jesteś? Zapytała cicho. Zaskomlał uspokajająco. Westchnęła, jakby zrozumiała, co chciał jej przekazać. Puściła jego sierść i przesunęła się na łóżku. Cofnął się o krok, myśląc, że się wystraszyła i potrzebuje dystansu. Ale ona poklepała prześcieradło na wolnym miejscu i powiedziała. Chodź, możesz tutaj spać. Mogę cię przytulić? Ostrożnie wgramolił się na łóżko. Jesteś nową kaczuszką? Zapytała dziewczynka. Nie miał pojęcia, o co chodzi. Może majaczyła w gorączce. Jak można pomylić wilka z kaczką? Milon mówił, że to się czasem zdarza. Ona naprawdę lubi kulawe kaczuszki. Ja też jestem kaczuszką. Dodała, jakby to wszystko wyjaśniało. I prawie w pół słowa zasnęła. Jej oddech się wyrównał. Ciało rozluźniło, ale ramiona wciąż oplatały jego głowę, jakby przyszło jej spać z wielkim pluszakiem. Nie był to pierwszy raz w jego życiu i wcale mu to nie przeszkadzało. Czuwał jeszcze przez godzinę, ale koszmary nie wróciły. W końcu i on zasnął, zbyt zmęczony ostatnimi dniami, by dalej się przed tym bronić. A gdy odpłynął, znalazł drogę do snów. Lecz nie swoich. Potrzebował chwili, żeby się zorientować, że nie śni jako wilk. Czuł chłód w ludzkim ciele. Otaczała go ciemność, ale wyczuwał obecność. Gorący płomień pośród najciemniejszej i najzimniejszej nocy. Usłyszał płacz. Poszedł za nim. Siedziała skulona pod wysokim kamiennym murem. Dym i płomienie tworzyły wokół niej ciasny krąg. Podszedł bliżej, ostrożnie, niepewny, czy ogień z cudzych snów potrafi parzyć. Usłyszała jego kroki i spojrzała w górę. Wyraz czystej, nagiej grozy w jej oczach rozdarł mu serce. Mogę usiąść z tobą? Zapytał cicho. To zbyt straszne miejsce, by siedzieć w nim samemu. Przez chwilę patrzyła na niego, a strach powoli opuszczał jej oczy. Płomienie, które przed chwilą odcinały mu drogę, opadły. Usiadł obok niej, zachowując niewielki dystans. Przysunęła się ostrożnie i zacisnęła drobne palce na jego dłoni. Nie powiedziała ani słowa, a on nie zadawał pytań. Po prostu siedzieli razem w ciemności. I wieczna noc stała się odrobinę mniej straszna. Rozdział ósmy. Mirono nie było w łóżku, kiedy się obudziłam. Wstałam i powlekłam się do kuchni. Spałam ciągiem cztery godziny. Więcej niż przez ostatnie noce. A i tak czułam się jak zmięta serwetka. Szłam za głosem diabła. Mówił ściszonym, napiętym tonem. Nie rozróżniałam słów, ale miałam przeczucie, że właśnie natknął się na naszego gościa. Stał w kuchni z telefonem przy uchu. Gdy mnie zobaczył, gwałtownie zakończył połączenie i schował komórkę do kieszeni. Uśmiechnął się, ale jego oczy wciąż połyskiwały napięciem. Co się dzieje? zapytałam. Nic takiego. <grych> Umawiam się z Dżuszułą w szkole. Odpowiedział z pozornym luzem. Poczułam, że kłamie. Nie o Joshua. Pewnie rzeczywiście mieli w planach spotkanie, ale było na rzeczy coś więcej – i raczej nie anioł stanowił powód, dla którego tęczówki Mirona jarzyły się ogniem. Robię naleśniki na śniadanie, co ty na to? Rzucił z przesadnym entuzjazmem, jakby wystarczyło, żebym skupiła się na mące i mleku, a nie na tej dziwnej nutce w jego głosie. Super. Odpowiedziałam, kręcąc głową. W końcu mi powie. Prawie na pewno później, niż powinien. Trzy miesiące w piekle odcisnęły ślad na nim i na naszym związku. Jakbyśmy się cofnęli w komunikacji o kilka kroków. Może bliskość wymaga treningu? A po dłuższym rozstaniu człowiek po prostu wychodzi z wprawy? Nie tylko jego to dotyczyło. Ja też nie grałam czysto. Kilka miesięcy radzenia sobie ze wszystkim w pojedynkę nauczyło mnie przemilczać ataki głodu i koszmary. Nie chciałam go martwić, to jasne. Ale czy miałam prawo oczekiwać, że on nie zrobi tego samego? Może rzeczywiście przesadzała mi to naprawdę nic takiego. Nie szukaj problemów tam, gdzie ich nie ma. Przynajmniej na razie, dodałam w duchu. Był czas, kiedy wątpiłam, czy dane mi będzie doczekać fazy żyli długo i szczęśliwie. Wystarczało mi, żyli i chwilowo świat się nie kończył. Trudno było mi uwierzyć, że ktoś może kochać mnie bezwarunkowo. Miron staranował te obawy z typowym dla siebie wdziękiem, tyle że to przekonanie powracało, kiedy zbyt długo byliśmy osobno. Jakby każdy dzień oddalenia dawał moim potworom szansę, by na nowo wyjść z podłóżka. Odkąd Miron wrócił z piekła, wszystko znów było na miejscu. Moje życie przypominało swoją wersję idealną. Może w końcu przestanę się oglądać przez ramię i wypatrywać katastrofy? — Skup się na problemach, które są realne. Nie wywołuj z lasu tych, które wynikają z twojej paranoi. Skarciłam się w myślach i poszłam do salonu, by sprawdzić, jak nocny gość prezentuje się w świetle dnia. Wilka nie było na posłaniu. Przez chwilę przecierałam oczy i zastanawiałam się, czy nocna wizyta faktycznie się odbyła, czy może miałam dziwnie realistyczny sen. — Zgubiłaś coś? — zapytał Miron rozbawiony. Y, — Wilka. Białego, dobre osiemdziesiąt kilo owiniętego w różowe bandaże. Musiałam docenić zimną krew diabła. Nie zakwestionował mojej poczytalności, tylko uśmiechnął się pod nosem i powiedział – zajrzyj do pokoju małej. Mówiłam mu, żeby jej nie straszył. Nie sądzę, żeby była przestraszona. Odparł spokojnie, mieszając ciasto na naleśniki. Pobiegłam do salci w panice, przekonana, że podpalaczka i obcy wilk to kombinacja iście wybuchowa. Wilk leżał na boku, a dziewczynka była przyklejona do jego grzbietu, z ręką wokół karku i kolanem opartym na zadzie, z odrzuconą do tyłu głową w chmurze rudych loków, z uchylonymi ustami i piegowatą, zarumienioną snem buzią. Wyglądała jak cherubinek z piekła rodem. Przez te dwa tygodnie, odkąd z nami mieszkała, nie widziałam, żeby spała tak głęboko, tak spokojnie i twardo. Musieli razem wygenerować tyle ciepła, że kołdra wylądowała w nogach łóżka całkiem zbędna. Wilk wbił we mnie bursztynowe ślepia, jakby bał się, że dostanie burę. Tylko za co? Za spokojną noc naszej małej podopiecznej? Za moje spokojnie przespane godziny? Kiwnęłam mu tylko dłonią i wróciłam do kuchni. Głowę bym dał, że gdy zasypialiśmy, nie mieliśmy na stanie wilka powiedział z rozbawieniem Miron, nalewając mi kawy. Świeża sprawa. Podejrzewam, że przybiegł tu strój przymierza, ranny i wystraszony. Nie raczył jeszcze wyskoczyć z futra, więc nie znam szczegółów, ale dopytam dziś Olafa. Poprosił o opiekę, wyjaśniłam. Miron przyjął to bardzo spokojnie. Daj znać Borysowi, zanim wyniknie z tego jakaś głupota. Nowy wilk na jego terytorium to zawsze ryzyko. Po chwili dodał... Zrobi większe zakupy, wszamał wszystko, co było na lazanie, skoro zostaje na parę dni, musimy mieć zapasy. Skąd wiesz, że zostaje na parę dni? Poprosił o opiekę. Przecież go nie odeślesz. Diabeł uśmiechnął się, jakby rozbawiła go moja niedomyślność. Dobra, zadzwonię do Borysa, póki pamiętam. W teorii powinnam to zrobić od razu, a najlepiej uprzedzić lokalnego Alfa, że ktoś z mojego stada może wpaść z wizytą – ale Borys Radko bywał służbistą. No, chyba że mu podpadłam. Wtedy potrafił używać regulaminów i przepisów jak narzędzi tortur. Odebrał po pierwszym sygnale. Dora, przepraszam, byli trochę nadaktywni. Rzucił na powitanie. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, przyznałam szczerze. Nie dzwonisz w sprawie tych dwóch wilków, których moi przegonili spod twojego domu w środku nocy? Pierwsze słyszę. Dzwonię, bo przez kilka dni gościć u mnie będzie jeden wilk z mojego stada. Biarkę, biały jak śnieżynka. Zawahałam się. Warg twierdził, że to nie jest sprawa stada, tylko rodzinna. Ale w wypadku wilków granica bywała wyjątkowo cienka. Borys, te dwa wilki, które przepędziliście, one były od nas? Tak, sprawdziłem zapach. Trochę dziwny, ale wasz, odparł. dobrze. Gdyby to stado wysłało tu kogoś, Olaf by mnie uprzedził. Albo Warg podczas naszej nocnej rozmowy. I jeśli znowu by się pojawili, daj znać. Mój gość ma kłopoty, a ci dwaj mogą być ich źródłem. Nie zgłosili wizyty ani mnie, ani tobie, więc wchodzą na twoje terytorium bez pozwolenia. Bory sprychnął. Postraszymy ich, jeśli wrócą. Dzięki. Serio? Nie ma sprawy. Odparł, po czym płynnie zmienił temat. Słyszałem, że zaklepałaś budynek. Roman już... Kompletuje ekipę remontową. Nie zasypia gruszek w popiele, przyznałam rozbawiona. Jego to ekscytuje, nawet nie wiesz, jaką przyjemność mu sprawiłaś, wybierając akurat ten budynek. Od dawna narzekał, że marnuje się potencjał adresu w samym centrum miasta. Czyli dokładnie jak podejrzewałam. Miał wytypowany budynek, a ja musiałam tylko przyklepać jego wybór i udawać, że to moja decyzja. Nie uważasz, że ta jego ekscytacja wyburzaniem, budowaniem i remontami to lekka dewiacja? Nie narzekam. Spora część jego budżetu remontowego trafia do moich ludzi. Odrzekł z rozbawieniem. Wielki Borysa, zwłaszcza te, które przyjechały z nim z Podlasia, były świetnymi fachowcami od budowlanki. Może dlatego Roman dogadywał się z Borysem lepiej niż z Brunonem, poprzednim alfą. Choć pewnie pomogło też to, że Borys nie był nazistowskim skurwielem z upodobaniem do przemocy. Trzymaj rękę na pulsie, rzuciłam. Gdyby wrócili i robili kłopoty, daj znać. I wzajemnie zawsze któryś z moich krąży w okolicy, gdybyś potrzebowała wsparcia. Z tego, co słyszałem, to dwa wielkie byki. Czyli tym bardziej musiałam pogadać z Olafem. Nawet jeśli unikał odpowiedzi o biarkę, to za tamtą dwójkę musiał wziąć odpowiedzialność. Nie da się tego zbyć jako sprawy rodzinnej. Ale to rozmowa na dzienne ciuchy. Alfa strój przymierza zawsze potrafił wyczuć takie rzeczy i błędnie zakładał, że piżama równa się chwili słabości. Jakby mogła mi złagodzić charakter. Kiedy się ubierałam, Miron obudził salcie. Dziś mieli spotkanie z Nisimem i przymiarkę do szkoły. Nadal było trochę za wcześnie, by mała dołączyła do klasy w pełnym wymiarze, ale chcieliśmy ją oswajać ze szkołą, a kadrę i uczniów z nią. Małymi kroczkami, by uniknąć tarć. Tarcia w przypadku salamandry kończą się pożogą. Salcia wyłoniła się z pokoju rozczochrana i rumiana, jedną ręką pocierając oczy, drugą dłoń trzymając na karku wilka. Może był nieduży, ale przy drobnej dziewczynce wydawał się ogromny, gdy szła do kuchni dreptał tuż obok jak cień. Dora, możemy go zatrzymać, jest taki słodki! Zawołała, mocno go przytuliła i odcisnęła mu całusa na czole. Wilk zniósł to z anielską cierpliwością. Nawet się uśmiechał. Troszkę z nami zostanie, ale nie ściskaj go, tak mocno nie jest zabawką. Pamiętasz? Mówiłam ci o wilczych zębach i czytaniu mowy ciała. Dotąd jedynym wilkiem, jakiego widziała w futrze, był Jędrek. Jeden z ludzi Borysa, który właśnie awansował na asystenta Bogny, naszej koronerki. Na jej prośbę dokonał pełnej prezentacji dorosłego samca zmiennokształtnego, bo była ciekawa różnica anatomicznych między zmiennym a naturalnym wilkiem. Salcia załapała się na pokaz przypadkiem i była nie mniej zafascynowana niż koronerka. Nic dziwnego, że obudziwszy się u boku biarkę, pałała zachwytem. – Mogę cię znowu przytulić? – zapytała białego wilka bardzo uprzejmym tonem. A wilk równie kurtuazyjnie skinął głową. Brakowało im tylko karnecików i uchylania kapeluszy. Przytuliła go starannie, omijając miejsca obandażowane i powiedziała – Dziękuję, że przeganiałeś koszmary. A ja się prawie rozryczałam. Po pierwsze, bo noc bez koszmarów naprawdę była unikalnym doświadczeniem dla nas wszystkich. Po drugie, bo wilk polizał małą po szyi, co w wilczym języku znaczyło, że jest pod jego opieką. Biarka był albo bardzo troskliwym wilkiem, Albo bardzo cwanym i wiedział, jak mnie rozmiękczyć. Mmm, dobra, kochani, <starki> starczy tych przytulanek. Salciu, łazienka, ubranie i śniadanie w tej kolejności czeka ci dziś ekscytujący dzień. A wilk może z nami iść do szkoły, zapytała? Ma na imię Biarkę i to mnie będzie dziś towarzyszył w moich przygodach, odpowiedziałam. To dobrze, nie będzie ci tak smutno, że nas nie ma. Zgodziła się łaskawie i pobiegła do łazienki. Miron parsknął w swoją kawę. <śmiech> Jak ci się zrobić smutno? Poproś ładnie, to może tobie też się pozwoli przytulić. Zażartował. Pozwolę mu warczyć na Romana, jeśli ten będzie wydziwiał z remontem. Musiałam dziś dogadać szczegóły, by machina ruszyła. Ale najpierw ogarnąć temat białego wilka, który jak niewiniątko zwinął się w precel na kanapie i czujnie obserwował mnie z zapuchatego ogona. Rozdział dziewiąty z telefonem do Olafa poczekałam, aż Salcia i Miron wyjdą do szkoły. Nie spodziewałam się wrzasków, ale nie mogłam ich wykluczyć. Olaf, choć dosyć cywilizowany, był też uparty jak osioł. Przy wspólnym śniadaniu miałam chwilę, by dopracować strategię. Nocna rozmowa z Wargiem, choć bogata w przekleństwa, a uboga w konkrety, kazała mi sądzić, że mogę się zderzyć z podejściem nieznoszącym sprzeciwu. Jestem alfą, moje słowo jest prawem, nie zadawaj pytań, słuchaj swojego alfy. To działało na wilki będące niżej w hierarchii. Na mnie niekoniecznie. I nie do końca kumałam to ich rozróżnienie na sprawy rodzinne i sprawy stada. Jeśli Biarkę był w terapatach jako członek tego stada, a jego rodzina najpewniej też była jego częścią, to jak do diaska mieli to rozdzielić?